Baśnie z czterech stron świata. Najpiękniejsze opowieści. Zebrała Agnieszka Sobich. Copyright publikat S.A. 2011. Czyta Jerzy Zelnik. Pan Twardowski. Baśń Polska Dawno temu, kiedy królem Polski był Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, żył człowiek, który nazywał się Twardowski. Pochodził on wprawdzie z rodziny szlacheckiej, ale dość ubogiej. Był bardzo ambitny i wszystkiego ciekawy. Dlatego został lekarzem. Chciał bowiem odkrywać największe tajemnice świata. Początkowo pilnie studiował, badał coraz to nowe nauki, w końcu jednak zapragnął poznać sekrety, o których nie było mowy w żadnych księgach. W jaki sposób zrobić złoto, jak wywoływać duchy zmarłych, jak odzyskiwać młodość i nigdy nie umrzeć. Lecz największym marzeniem Twardowskiego było wywoływanie diabła. Wiele razy próbował, ale bezskutecznie. Siadał nad Wisłą, ukryty wśród skał i zarośli i powtarzał ciągle te same zaklęcia. Aż pewnego dnia, kiedy wypowiedział jakąś nową formułę czarodziejską, Ziemia się zatrzęsła, a z czeluści wystrzelił płomień. I przed Twardowskim stanął sam diabeł. Nikt nie wie, o czym tak dyskutowali ze sobą. Wiadomo, że diabeł zgodził się służyć Twardowskiemu i spełniać jego zachcianki aż do końca życia. W zamian za to... Szlachcic miał oddać diabłu ciało i duszę po śmierci. Straszna to jednak była cena, dlatego postanowił wykręcić się z tej obietnicy. Przekonał diabła do jednego. Czart będzie mógł zabrać go do piekła, ale tylko z Rzymu. Na świecie jest tyle pięknych miejsc – – Że to jedno mogę omijać z daleka – myślał Twardowski, zadowolony ze swojego podstępu. Diabeł zgodził się na ten warunek, bo wiedział, że jeszcze nikomu nie udało się go przechytrzyć. Wyczarował więc cyrograf na pergaminie, a Twardowski podpisał go własną krwią – i od tego momentu życie czarnoksiężnika stało się niezwykłe. Zlecił pewnemu artyście namalowanie pięknego konia, a kiedy dzieło było już skończone, koń ożył. Twardowski mógł na nim jeździć, gdy tylko miał ochotę. Kiedy zaś okazało się, że nie ma biczyka, ukręcił go sobie z piasku. Kiedy koń mu się znudził, dosiadł koguta. Był to ptak niezwykły, tak dużych rozmiarów, że mógł unieść dorosłego mężczyznę. Biegał więc po Krakowie ze szlachcicem na grzbiecie, piejąc w niebogłosy. Ludzie podziwiali sztuczki Twardowskiego. Za każdym razem, gdy wyczarowywał coś nowego, zbierali się wokół niego i przyglądali z zachwytem. Z drugiej jednak strony, Obawiali się jego czarów, wiedząc, że mają związek z diabelską mocą. Trzeba przyznać, że Twardowski robił też wiele dobrego. Kiedy w pewnej wsi brakowało wody, a w pobliżu nie było żadnej rzeki, w jedną noc wykopał duży staw. Do tej pory ze stawu tego zwanego Czechowizną korzysta cała wieś. Innym razem dźwignął z pola bez najmniejszego wysiłku Głaz tak wielki, że nawet sześć koni nie mogło go ruszyć Twardowski lubił robić różne kawały Raz pod ojcowem przeniósł skałę wysoką jak góra I postawił cieńszym końcem do dołu że wygląda teraz jak maczuga olbrzyma Zagnieździły się na niej sokoły i dlatego ludzie zaczęli ją nazywać Sokolą Skałą. W końcu Twardowski pomyślał, że czas wreszcie się ustatkować i znaleźć żonę. Wybrał sobie nawet jedną młodą mieszkankę Krakowa. Na początku wcale nie chciała zostać jego żoną, ale z pomocą diabła Twardowskiemu udało się ją przekonać. Zbudował piękny dom na krakowskim rynku, a w sukiennicach sprawił jej piękny stragan z garnkami, który wyglądał jak piękny domeczek z wypalonej gliny. Na półkach i ławach rozstawił garnki i garnuszki, donice i miski, dzbanki i dwojaczki, a wszystko malowane w kogutki, lilie, kocie pazurki, sosenki i różyczki. Bardzo się oboje kochali. Ale mimo to Twardowski nie wtajemniczał żony w swoją magię. Czary odprawiał w osobnej komnacie, zamykanej na wielki klucz. Nikogo tam nie wpuszczał, oprócz jednego zaufanego ucznia, choć jemu nie mówił o wszystkim. W tej komnacie czarnoksiężnik ważył tajemnicze zioła, sporządzał driakwie i maści, a nawet wyrabiał złoto. Jego sława lekarska rozeszła się po całym kraju. Ze wszystkich stron Polski zjeżdżali do niego ludzie i radzili się, jak leczyć przeróżne choroby. Czasem nawet z zagranicy czeskiej albo węgierskiej przyjeżdżali i wielcy panowie, i całkiem zwykli ludzie, każdy, kto potrzebował jego porady. Twardowski od jednych brał pieniądze za leczenie, od innych nie. Tak naprawdę nie potrzebował ich, bo pieniędzy miał od czarta, jak piasku. Kiedy w końcu szlachcic się zestarzał, wcale nie miał ochoty umierać. Próbował rozmaitych sztuczek, o których czytał w tajemnych księgach. Kazał na przykład uczniowi rozgłaszać nowinę o swojej śmierci, a sam w największej tajemnicy wyciskał soki z ziół, sporządzał wywary i maści. Potem pił jeden z takich naparów i zapadał w głęboki sen. Albo znikał i nikt go nie widział. Jednak za każdym razem, kiedy próbował ukryć się przed diabłem, ten bez problemu odgadywał jego zamiary. Wreszcie miarka się przebrała. Diabeł wpadł we wściekłość i postanowił z tym skończyć. Pewnego dnia przed dom twardowskiego zajechał powóz. Wysiadł z niego szlachcic, który oznajmił czarnoksiężnikowi, że jego wielmożny pan jest bardzo chory i prosi o pomoc. Nieznajomy zaczął przy tym wychwalać, Niezwykłe umiejętności Twardowskiego. Słysząc te pochlebstwa, medyk bez chwili wahania wskoczył do powozu i kazał się wieść do chorego. Mieli jechać do zajazdu blisko Sandomierza. Twardowski nie spodziewał się podstępu. Nie domyślił się, że to sam czart przybrał postać podróżnego, żeby go zmylić. Dopiero kiedy dojechali na miejsce i Twardowski przekroczył próg karczmy, poznał w szlachcicu samego diabła. Było już jednak za późno. Ha ha ha, mam cię wreszcie! Ta karczma Rzym się nazywa! Twardowski pochwycił na ręce leżące w kolebce niemowlę, myślał, że niewinność dziecka obroni go przed mocą czarta, ale diabeł spoważniał nagle i powiedział Mości Twardowski, dałeś słowo, a verbum nobile debet esse stabile, co znaczy po łacinie, że słowo szlachcica powinno być niezłomne. Twardowski. Opamiętał się, odłożył dziecko do kołyski i rzekł, choć wziąłeś mnie podstępem, masz mnie, mości czarcie. I wtedy diabeł porwał czarnoksiężnika i uniósł go w przestworza. Niósł go wciąż wyżej i wyżej. Twardowskiemu całe życie stanęło przed oczami, i ogarnął go straszliwy żal. Już nie było dla niego ratunku. Żadne zaklęcia na nic się nie zdadzą. Wyrzekł się Boga. Zapisał duszę diabłu, który właśnie zabiera go do piekła. Wtem przypomniał sobie lata dziecinne. Pacierz odmawiany z matką. I wiersze, które układał na cześć matki boskiej. I nagle czarnoksiężnik, tkwiąc gdzieś pod chmurami w szponach diabła, zanucił – Przybądź nam, miłościwa, pani ku pomocy, a wyrwij nas z szartowskiej nieprzyjaciół mocy. W tej samej chwili rozległ się w górze pełen wściekłości okrzyk diabelski, po czym zaległa cisza. Twardowski poczuł, że nie leci już dalej i że nikt go nie trzyma. Dookoła widział srebrzystą poświatę księżyca i usłyszał głos niebieski. Zostaniesz tak zawieszony aż do sądnego dnia. Odtąd w pogodne noce, gdy księżyc jest w pełni, widzimy na nim zarys postaci mistrza Twardowskiego. Uczeń jest razem z nim, bo kiedy Twardowski wyruszał przed wiekami w swoją ostatnią podróż, chłopiec uczepił się jego buta. Diabeł uniósł razem z nimi na księżyc również pająka. Co jakiś czas uczeń spuszcza się na pajęczej nitce nisko nad ziemię, podgląda i nasłuchuje, co się u nas dzieje. Potem wraca na księżyc i opowiada wszystko swojemu nauczycielowi, by mu milić czas. Tak oto Twardowski skończył swoje paktowanie z diabłem. Na ziemi pozostało po nim wiele pamiątek. Jest na krakowskich krzemionkach skalna rozpadlina, zwana Skałą Twardowskiego. Pod ojcowem stoi Sokola Skała. Pod Olkuszem znajdują się zasypane piaskiem kopalnie, z których dawno wybrano srebro. Kruszcowe zwierciadło do wywoływania duchów zawieszono po śmierci czarnoksiężnika w skarbcu kościoła w Węgrowie na Podlasiu. Chociaż jest ono pęknięte i nie wiadomo, czy jeszcze by się w nim coś ukazało, na wszelki wypadek umieszczono je wysoko. Żeby ludzie nie mogli się w nim przeglądać.